Wybiła godzina 20 w poniedziałek, a więc czas na magazyn reporterów Radia Afera. Witamy zarówno słuchaczy, jak i oglądających nas na kanale YouTube. Dobry wieczór no i niedługo pierwsza rozmowa. Tor Poznań wybudowano na miejscu byłego poligonu wojskowego. Wykorzystano stare, nieużywane już drogi startowe lotniska Ławica. Oficjalnie tor został otwarty 2 grudnia 1977 roku. W zeszły wtorek, 14 kwietnia, decyzją głównego inspektora ochrony środowiska Tor Poznań został zamknięty. To efekt głównie protestów i zażaleń składanych przez okolicznych mieszkańców, którzy narzekali na hałas. W pierwszej instancji decyzję wydał Wielkopoznański Polski wojewódz wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska już w październiku 2023 roku, ale Automobil Klub Wielkopolski zarządzający obiektem odwołał się od niej. Na skutek nie trzeba było długo czekać. Dzień później nastąpiło tymczasowe zawieszenie wykonalności decyzji inspektoratu. Co przyniesie przyszłość? Co mógłby stracić poznański oraz polski motorsport przy zamknięciu poznańskiego toru? O tym o 20.10 porozmawiam z dyrektorem wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski Sebastianem Urbaniakiem. A co w drugiej części programu? RegioJet w ubiegłym roku symbolicznie odebrał PKP Monopol na pociągowych pasażerów i już zdążył go wprowadzić z powrotem. Po aktywności na polskich torach, którą można liczyć zaledwie w miesiącach, czeski przewoźnik ogłosił, że wycofuje się z Polski, przynajmniej jeśli chodzi o trasy krajowe. Według prezesa RegioJetu winę za ten finał liberalizacji kolei ponosi PKP, które poprzez nieczystą grę uniemożliwiało konkurentowi rozwijanie swojej oferty. Państwowy <śmiech> przewoźnik z kolei oczywiście się nie zgadza, a w tle pozostaje pasażer, dla którego konkurencja między spółkami miała oznaczać tańsze bilety i po prostu wybór sposobu podróżowania. O komentarz w tej sprawie i w tematach z nią powiązanych poprosiliśmy pana Adriana Furgalskiego, prezesa Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Z tym gościem właśnie będę rozmawiać w drugiej części programu. Za realizację audio odpowiada Paweł Zjeżdżałka, za realizację wideo Mikołaj Pluciński program przygotował Mateusz Markiewicz, a przed mikrofonami i obiektywami Zuzanna Pobocka-Bulczak i Mikołaj Pogorzyński. Zapraszamy na magazyn reporterów Radia Fera. First things first, it's time to shake ground in the eighth round. Boxbat, and break down. For the beat in the rhyme tone. Jump in the cyclone. SC -E s e yes, Yes, I know. The red theme, taxi. Hack red theme for the mark. You pluck the red Off the wall, spitting the gorilla tag. What's up now, duck down, stuck, they can't breathe. Oh, you know the routine, the demon effect, please. Don't step. You wanna feed one of my pet peeves? Huh? The more beef, the better. Sounds strange, But you all wanna creep together. Okay, in the club with a cheesy sweater. Why not? We got so much street credit The rookie police let us, now that's foolish, huh. cause we don't act sweet, cause I can run ten laps in a track, keep it, it's on now, Making it bump loud, shaking it bump wild, breaking the bump style, faking the bump, pound up. watch the bump what now, watch the battle ship, it's up down, click, click, pound, nah, nah, down, down, down. what, just what I thought was up now, click, click, pound, nah, nah, down, nah, what, just what I thought was up now. Never gave them stats. Get the limbs however you wanted to end. Dirty him again, I burn them again. Oh five, serving them sins. The thirty and friends get knocked out, turning the wind. Hopped out, what you want? Take a look at my grin. I'm a fish you can tell by the flippers and fingernails. I got a rock right style, Now, pivot the whole spring and show rhythm with the distorted guitar string. Who am I? with roulette, who am I? Pushing your back how did they go back in July? If we get five one stereo pop gun live. Here we go, be drop song for the kids in the hall with the new black tape. Last one both angles. Boondock so get up, get up, and let the sound hit ya. I snap this audio style picture. Uh. Keep it moving, it's on now, making it bump loud, shaking the punk loud, breaking the punk style, faking the punk out. Watch the front what now? Watch the power shit be sucked down. Click, click, pow, pow nah, nah, down, down, what? Just what I thought was now. Click, click, pow, pow nah, down, down, what? Just what I thought was shut now. Well, hey, we're splitting the belly up on shelf shellfish Shitting in your style, playing the fell blitz Drilling your brain like rapping video games Spilling with rich, but the style's so It's getting into your veins Yo, what kind of stuff is he drawing? Really, really? style, really beyond Come on, punk, shove off You really gotta be gone Ripped out of your brain Tripped over your lip in distance, that's so big, gang What's with this Chilling kibbles of bits. There ain't no street dog in the globe I can't fix Get it? I'm sick with it when I spit the venom in it Drips up in a minute Gets the women in a Quick remember, we can settle it now And I don't know who did it But this They said it was styles. Eight, fast, nine, down, Just what What's we'll up now? That's all we got now. Nad legendarnym torem Poznań zebrały się czarne chmury, a przyszłość jedynego takiego obiektu wyścigowego w Polsce z dnia na dzień stanęła pod ogromnym znakiem zapytania. Radykalna decyzja inspekcji środowiska wywołała w świecie motorsportu prawdziwe trzęsienie ziemi i lawinę protestów. Gdy wydawało się, że klamka już zapadła, a bramy obiektów przeźmierowie zostaną wkrótce zamknięte, w całej sprawie nastąpił niespodziewany zwrot akcji. Całą sytuację śledził nasz reporter Marcel Kujawa. Na wtorek na godzinę 13.12 mamy zamknięty obiekt, zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który wydał decyzję o wstrzymaniu działalności instalacji w 2023 roku. Myśmy się od tej decyzji odwołali do Głównego Inspektoratu. Niestety wczoraj przyszła informacja z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, że decyzja zostaje podtrzymana w mocy, więc musieliśmy z dniem dzisiejszym obiekt zamknąć. Taką informację niemal tydzień temu przekazał prezes Automobil Klubu Wielkopolski, Bartosz Bieliński. Decyzja w tej sprawie wynika z Przepisów prawa i z skarg mieszkańców. Główny Inspektor Ochrony Środowiska decyzją z 31 marca tego roku utrzymał w mocy rozstrzygnięcie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wstrzymanie użytkowania i instalacji na terenie toru Poznań. Konsekwencją stwierdzonych przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. Mówił Rzecznik Prasowy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Tomasz Matusiak i dodaje. Tutaj trzeba wyraźnie podkreślić, że zarówno Główny Inspektor Ochrony Środowiska, jak i Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Są związani z obowiązującymi decyzjami administracyjnymi wydanymi przez właściwe organy. Czyli w mniejszej sprawie kluczowe znaczenie ma decyzja prezydenta Miasta Poznania z 2005 roku, która jasno określa dopuszczalne poziomy hałasu dla toru Poznań. Naszą rolą jest wyłącznie weryfikowanie, czy one są przestrzegane i na tej podstawie wydajemy decyzję. W 2005 roku została wydana decyzja przez ówczesnego prezydenta Miasta Poznania dotycząca ustalenia poziomu hałasu. Tutaj w tej okolicy, ponieważ zgodnie z artykułem 115a ustawa o ochronie środowiska to właśnie na nim spoczywał taki obowiązek. Ten poziom hałasu został zaktualizowany w 2009 roku i od tego czasu nie zadziało się niestety nic. Tłumaczył radny Poznania Przemysław Prewiński i uzupełnia. Na dwóch ulicach ulicy Magazynowej i ulicy Krańcowej Przeźmierowie obowiązuje poziom hałasu 50 decybeli. Dookoła tych ulic wszędzie mamy poziom 55 decybeli. Gdyby w całym tym terenie był poziom 55 decybeli to nie byłoby problemu, to nie trzeba byłoby zamykać toru Pozem. Automobil Klub Wielkopolski Zarządca Toru złożył wniosek do prezydenta miasta Poznania dotyczący zmiany tych parametrów dotyczących ustalenia poziomu hałasu. Właśnie w ten sposób, żebyśmy te 55 decybeli i czekamy na decyzję prezydenta. Mam nadzieję, że wobec tego, co się wydarzyło, ta decyzja będzie wydana szybciej niż później. Jakie reakcje wywołała decyzja o zamknięciu toru? Mówią kolejno urodzony w Poznaniu widzę minister spraw zagranicznych Marcin Bosacki i mieszkający niedaleko toru Poznań, widzę marszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. Ewentualne zamknięcie przyjąłbym raczej z bólem. Byłem tam wielokrotnie gościem. Na pewno trzeba próbować minimalizować hałas. Zresztą wszyscy wiemy, że on jest właściwie otoczony tak takim dźwiękoszczelnym murem, być może można go podwyższać lub jego działanie wzmacniać. Natomiast gdyby całkowicie Tor Poznań likwidować, to uważam, że byłoby to ze szkodą dla miasta. Dłuższego czasu się pojawiały takie sygnały, no ja generalnie jednak jestem za tym, żeby tor, który tyle lat służy i funkcjonuje, żeby funkcjonował dalej. Mieszkańcy decydując się na budowę domów w okolicy toru powinni wiedzieć, z czym mają do czynienia. Mistrz Polski 2021 w wyścigach samochodowych Katarzyna Sakowska z firmy zajmuje się organizacją eventów na Torze Poznań podkreśla, że na tym obiekcie odbywają się liczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na drodze. My szkolimy ludzi, szkolimy ich jak jeździć, jak unikać zagrożeń, jak dobrze zahamować, jak ominąć wyskakujące na drogę nagle dziecko. Działamy też po to, aby na drogach było bezpieczniej. Też nie oszukujmy ludzi, bo mówimy ciągle ludziom, nie szalej na drodze, przyjedź na tor, sprawdź na torze jak się zachowuje twoje auto, sprawdź na torze jak hamuje, sprawdź na torze jak przyspiesza. A ja pytam, gdzie ten tor? Właśnie go zamknęliśmy. Ponownie oddajmy głos prezesowi Bilińskiemu, który powie o dalszych krokach podjętych przez Automobil Klub Wielkopolski, by zapobiec zamknięciu toru Poznań. Nie dajemy za wygraną. Składamy wniosek o wstrzymanie wykonalności tej decyzji. I składamy też skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na te właśnie decyzje. Wniosek o wstrzymanie decyzji poskutkował. Werdykt Głównego Inspektora Ochrony Środowiska nie wejdzie w życie. To oznacza, że tor Poznań pozostaje otwarty. Decyzja gioźnie zostaje jednak unieważniona. To może zrobić jedynie Sąd Administracja administracyjny, u którego znajduje się już zaskarżenie decyzji inspektora przez Automobil Klub. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przed sądem Tor Poznań może działać tak jak dotychczas. Dla magazynu reporterów Radia Afera, Marcel Kujawa. A my łączymy się z dyrektorem wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski, Sebastian Urbaniak jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Was. Ja spytam panie dyrektorze na początek. Jeszcze kilka dni temu fani motorsportu wstrzymali oddech. Tor Poznań został zamknięty przez Gioś. Dzień później decyzja została zawieszona. Jaka jest obecnie sytuacja tu i teraz? Czy majowe rundy WSMP są bezpieczne? Myślę, że tak. Majowe rundy są bezpieczne. Ehm... To, co staramy się w tej chwili wypracować, to rozwiązanie, które miasto Poznań już też, tak jak pewnie widzicie w mediach społecznościowych, miasto Poznań chce pomóc, i przyspieszyć temat zdefiniowania i, i zmiany. Razem z, do tego oczywiście formalnie potrzebna jest też gmina Tarnowo-Podgórne, tak żeby formalnie ulice, na których jest ten poziom no myślę, że za niski, to nie tylko moje zdanie, ale 50 decybeli, gdzie wokół wszystkie inne ulice mają 55 i to niektóre też są dość blisko toru, to ten poziom jest z niewiadomych przyczyn ustalony na 50 decybeli. Zwykła rozmowa to jest 50 do 50 kilku decybeli w zamkniętym pokoju, więc proszę sobie wyobrazić jak to wygląda. A kolejna sytuacja to jest też taka, że przez to, że wy, słuchacze, internauci i wszyscy w mediach poruszyli się tym, tym tematem, w tej chwili mamy ruch medialny świeci na poziomie 30 milionów takich odsłon i, i znaczników w internecie, więc jest bardzo, bardzo dużo. Przebiliśmy chyba wszystkie możliwe newsy od zeszłego tygodnia. Więc bardzo wam dziękuję za to, że, że, że słuchacie, że klikacie, że reagujecie, że, że jesteście z nami. A kolejne rozwiązanie, o którym też jeszcze warto powiedzieć, to jest takie rozwiązanie, które, o którym się już mówi od kilku dni, rozwiązanie systemowe. I tutaj też bardzo się cieszę, że to całe takie powstanie wielkopolskie, albo powstanie wielkie i polskie, bo, bo, wszyscy, bo wszyscy o tym mówią i już to nie jest takie lokalne, jakby się wydawało, jest też na poziomie parlamentarzystów, którzy e, wreszcie stanęli ponad podziałami i każda chyba z każdej partii mamy informację o tym, że pomogą, że, że spróbują znaleźć rozwiązanie tylko dla Toru Poznań, ale też dla parków orlików i, i e, wszystkich aren sportowych, które w tej chwili mają problemy z tak zwaną głośnością, a zostały w jakiś sposób skrzeszone, wybudowane. No ktoś wydał jakieś miliony złotych na jakiegoś e, orlika, wtedy, a teraz się mówi, żeby go zamknąć, bo, bo jest za głośny. Ja nie wyobrażam sobie, że za chwilę będziemy myśleć o tym, żeby może zamknąć jakiś stadion, bo będziemy chrzeć goli i klaskać, więc temat, temat hałasu chyba przeszedł już teraz całą Polskę, więc z jednej strony szkoda, że musiało do tego dojść, a z drugiej strony cieszę się, że mamy takie fajne poparcie i możemy, możemy dostać tyle fajnych słów i znaków wsparcia od wszystkich, jednocześnie od Was też. Tak, ta wiadomość odbiła się głębokim echem. Widać też to wsparcie, o którym Pan wspomniał od społeczności motorsportu jest naprawdę duże. Czy taki optymizm też obowiązywał wczoraj na otwarciu sezonu na Torze Poznań? Czy mimo wszystko funkcjonowała jakaś taka może nuta goryczy mimo wszystko? Nie, było bardzo pozytywnie. Tutaj z całego serca wszystkim dziękuję, którzy przyszli wczoraj na otwarcie. I to nie jest tak, że światek motorsportowy o tym mówi. Wszyscy sportowcy myślę, że o tym mówią, bo to m, temat dotyczy wszelakich aren e, sportowych. To, że my walczymy też z taką wizją, że, że, że motorsport to jest e, drift na parkingu przed, przed marketem. Nie, e, sami drifterzy potrafią zbudować auto za, za naprawdę grube pieniądze, założyć tam za klatkę bezpieczeństwa, ubrać się w niepalny strój, założyć kask, założyć handzę i... I, i ścigać się i walczyć na przykład o Mistrzostwo Polskie, są takie przecież historie, że, że z takiego driftowania gdzieś na ulicach, więc pamiętajmy o tym, że my też uczymy jak odpowiednio się zachowywać przy, przy prędkości, mamy też w klubie odpowiednią sekcję BRD, czyli bezpieczeństwo w ruchu drogowym, szkolimy służby na torze mundurowe, szkolimy nawet technik zachowywania się przy odpowiedniej prędkości, tak żeby ta prędkość i też służyło jako narzędzie do zatrzymywania takich zbyt szybkich kierowców. No bo nie wiem, czy ktoś kiedyś umarł od głośności, ale na pewno od prędkości, więc lepiej uczyć, się jak przy takiej prędkości się zachowywać, niż mówić, że jesteśmy za głośni. No tak, te tory muszą gdzieś jednak być, żeby się szkolić. Rozumiem, że te odwołane szkolenie służb mundurowych z zeszłego tygodnia, które ma być już na dniach w tym tygodniu, zostało przywrócone. Przywrócone wszystkie działalności, które, które mieliśmy, więc teraz nie powiem dokładnie, jakie zostało skasowane w te, w te dwa dni, bo w sumie przez te dwa dni mieliśmy... Na pewno był to jeden, jeden dzień, to był dzień treningowy, z tego co, co pamiętam. A w tej chwili działamy, działamy pod takim, powiedzmy, e, e, znakiem zapytania, ponieważ decyzja została wstrzymana, nie została skancelowana, ale w tym momencie mamy e, też e, dokładne wskazówki, jak, jak powinno zadziałać miasto, imię, i i... Gmina Cernowo-Podgórno, żeby zmienić status tych, tych ulic, jak mówiłem wcześniej, bo to jest pierwszy krok. Kolejny krok to może właśnie działanie systemowe dla takich aren motorsportowych albo, albo innych obiektów sportowych, które mają problemy z głośnością. Rozumiem też, może też byśmy porozmawiali na temat skali samego Toru Poznań, bo też nie każdy może być zaznajomiony z tym, jakie to są imprezy, bo między innymi Tor Poznań ma jako jedyny w Polsce homologację FIA do wyścigów płaskich. Co przez to straciłby polski motor sport, gdyby ten obiekt zniknął z mapy? No to ja teraz muszę się mocno skupić, bo muszę wymienić wszystkie dyscypliny klasy mistrzów polskich, a tego jest dużo. No to tak, są wyścigowe, samochodowe Mistrzostwa polskie, które, które ja mam e, przyjemność tutaj e, prowadzić. To jest, czyli Mistrzostwa polskie samochodowe, motocyklowe, drift, e, Mistrzostwa Polski w drifcie, jedna z rund finałowa e, w zeszłym roku i ostatnio, chyba z reguły jest finał driftów, które, e, mistrzostw, e, driftingowy Mistrzostw polskich e, na Poznaniu. E, mamy karting, e, mamy Rayleigh Cross, e, więc to jest arena, która nie tylko e, e, zawiaduje wyścigami. No i stracimy też imprezy takie lokalne, e, okręgowe, które też e, to jest właśnie wylęgarnia dla, dla kolejnych mistrzów, mistrzów Polski. E, no i cała masa też szkoleń. Więc jak tak sobie policzyłem, to myślę, że to jest tak wszystkich licencji, które, które się przetaczają przez Tor Poznań, właśnie samochodowych, e, samochodowych kartingowych e, i motocyklowych z podziałem na, na te wszystkie kategorie, które wymieniłem, Myślę, że będzie będzie około tysiąca, więc yy, bardzo dużo mistrzostw Polski nie dostałoby w tym roku tytułu, tak to tak, yy, nazwa. No właśnie, gdzieś by trzeba było e, szukać yy, zamienników. No wiemy, że poza granicami e, oby tak też się nie Otóż stało. Nie. Pozwolę tak... sobie, panie redaktorze, przerwać. Mhm. E, mamy takie zapisy, które nie wiem, czy udałoby się w, roku, w tym roku zmienić, żeby się wydarzyło, że mistrzostwa danego kraju muszą się odbyć minimum trzy albo cztery razy w, w danym kraju. My tor homologowany mamy tylko jeden, mm -hmm. więc po prostu byłaby taka dziura, i wiadomo na ile. Okej, okay. w ten sposób e, do przywrócenia. A homologację mm -hmm. mamy na motocykle i na samochody. No, motocyklowa już jest, no bo ona zawsze jest wcześniej, a to jest w tej chwili czekamy już na, na przydzielenie tej homologacji na kolejne lata na wyścigowe e, samochodowe mistrzostwa polskie, czyli licencje jakby na samochodowe e, imprezy, które... E, Ci, którzy się znają, jak powiem, kto tam jeździ, to myślę, że zrobią duże oczy, bo możemy jeździć wszystkim do F3, łącznie z tym, że to może być LMP2, LMP3, klasa GT4, GT3, to są te najmocniejsze klasy, z tym, że z uwagi na to, że nasz chor jest jeden z cichszych torów na świecie, LMP2 mogłoby być zagłośne, bo to wiemy dobrze. Tor Poznań to nie tylko asfalt i kierowcy, ale również ludzie obok. Sędziowie, mechanicy, technicy, oczywiście kibice, tak można długo wymieniać. Dużo osób żyje bezpośrednio z toru. To też taki ruch dla gospodarki Poznania, prawda? Czy, czy włodarze no, no miasta tego... Mogę, to też mogę powiedzieć w liczbach, no bo jeżeli przyjeżdża około tysiąca zawodników, tak, którzy walczą w tych różnych dyscyplinach, każdy ma jednego, dwóch, czasem pięciu mechaników, do tego jakieś osoby towarzyszące z rodziny, to, to się robi już kilkanaście tysięcy takich ludzi bezpośrednio bez, bezpośrednio z mistrzostwami Polski. Już nie mówię o treningach, nie mówię o, o, o takich większych tak zwanych open trackach, time attackach. Oni wszyscy muszą gdzieś zjeść, gdzieś się przespać, skorzystać jakby ze wszystkich dobrodziejstw wokół, my, my na to, że nie mamy hotelu, nie mamy takiej stałej gastronomii, która jest cały czas otwarta, więc oni wszyscy muszą e, jakby wydać te pieniądze wokół. To, to są dość duże pieniądze, no bo czasem przyjeżdża się na e, kilka dni, bo taka runda mistrzostw Polski trwa e, od czwartku do, do niedzieli, jeżeli ktoś chce mocno potrenować, a chce jeszcze bardziej trenować, to musi, mógł, może też trenować niektóre środy przed e, mistrzostwami, więc myślę, że to jest dość duży zastrzyk pieniędzy, jeżeli sobie policzymy, że imprezy mamy co weekend, w trakcie, w ciągu tygodnia też mamy treningi, które są mocno oblegane, nigdy tego nie liczyłem, bo nawet nie jestem w stanie, to nie jest, to, to nie jest moja działka, ale myślę, że to jest sporo samochód. Patrząc na daty też można poczuć pewien absurd. Awica od 1913 roku, Tor Poznań od 1977 roku. Zabudowa mieszkalniowa zbliżająca się do toru i lotniska powstała znacznie później. Czy nie czują państwo goryczy, gdy patrzą też na te 50 decybeli właśnie wpisane do planów zagospodarowania w 2009 roku na ulicy Krańcowej i Magazynowej? Oczywiście, że czujemy. To jest pisane od 2009 roku, i, ale czemu akurat teraz ktoś tak to dokładnie zmierzył? W trakcie jednej z audycji w, w, słyszałem, że, że jeden słuchacz sprawdził Główny Inspektorat Sanitarny i okazało się, że przy zamkniętym torze wieczorem, znaczy wieczorem, to było około godzin, godziny 19, między 19 a 20, Wskazania na tej ulicy były 52 dB. Co ciekawe, to były wskazania inspektoratu, e, e, więc e, tutaj trzeba się zastanowić, czy te 50-55 dB w miejscu, e, gdzie funkcjonują właśnie te trzy rzeczy. Jeszcze dodam czy, dlaczego trzy rzeczy, bo obok jest też ulica przecież Bukowska, która, e, która ma cztery pasy: dwa w jedną, dwa w drugą. To jest dość duża e, ruchliwa ulica. Lotnisko i my, więc e, ktoś chyba miał świadomość, że tam na pewno nie będzie cicho mm -hmm. Że to, że to i tak będzie słychać niekoniecznie. Tor, ale przecież ulicy Bukowskiej i lotniska całkowicie nie zamkniemy, prawda? Tor Poznań, tak jak też pan wspomniał, wprowadził normę 96 decybeli, najsurowszą w Europie dla obiektów tej klasy standardowo. Jest to 102 decybele. Budujecie też ekrany ograniczenia głośności. Czy to w ogóle możliwe, by dogodzić w tej sytuacji sąsiadom, by się porozumieć? Czy to chodzimy do ściany, za którą sport po prostu przestanie istnieć? Myślę, że uda się znaleźć jakiś wypracowy. Ja cały czas mam nadzieję, że uda się taką, wypracować e, taki kompromis. E, tak, zrobienie teraz czegokolwiek, żeby, żeby było jeszcze cichsze, to, to są, są setki milionów e, złotych, żeby, żeby to rozwiązanie było. E, ponieważ decybele rosną dość, znaczy dość specyficznie. Każda następna decybela rośnie geometrycznie w porównaniu do poprzedniej. Więc teraz ekran musiałby być chyba w formie takiego półbalonu nad całym torem, żeby to zupełnie wyciszyć. No tylko to jest to, co pan to powiedział. My musimy się wyciszyć, bo ktoś się tam wprowadzi, a może ktoś wprowadzi się ktoś następny, kto będzie chciał mieć jeszcze ciszej z jakiegoś powodu. To, to chyba doszliśmy już do takiego punktu, który mogę nazwać kuriozum. Czy na tą chwilę miasto pomaga w rozwoju bezpieczeństwa i utrzymaniu toru? E Musimy poczekać na jakby na konkretne decyzje. Myślę, że wszyscy wiedzą o tym problemie, ale teraz e, i obiecali pomoc. E, Cytując klasyka, poczekajmy, bo liczy się to, jak ktoś kończy, niż jak ktoś zaczyna. Więc e, poczekajmy jeszcze chwilę. E, jutro ma być spotkanie w Ministerstwie Sportu, nazwane przez pana ministra, który był wczoraj u nas. Myślę, że był e, mocno zachwycony. Udało się go wsadzić do naszej kapówki i i zobaczył, co to znaczy e, szybkie i bezpieczne ściganie jedną całcie właśnie z klaską i w kasku. E, I poczekajmy na okręgu stół, który pani, pan minister e, zapowiedział. Inne partie też zapowiadają rozwiązania systemowe i myślę, że warto, e, warto jeszcze chwilę poczekać, zanim powiemy sprawdzę. No bo wszyscy na tym boomie powiedzieli, że pomogą. Czekamy na konkrety, które się mają pojawić. Oczywiście jesteśmy do dyspozycji, żeby coś skonsultować, żeby powiedzieć. Jak to, jak to wygląda, tylko nasza walka trwa już dość długo, bo um, myślę, że ostatnie lata te elementy i słuchy dochodziły do e, znaczy dochodziły wyżej, tylko sprawa nie była tak nagłośniona i pewnie bagatelizowana. E, przypomnę, że ta decyzja to jest podtrzymanie decyzji z 2023 roku, bo wtedy nastąpiło to przekroczenie e, i do tej pory e, ktoś zlekał z egzekucją tej, tej decyzji. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, ale gdzieś tam odpowiada, może no, najlepsze rozwiązanie to byłoby przemianowanie tych ulic na ulice o wyższym w zakresie głośności, tak jak mają wszystkie inne obok. A przypomnę, że cała Warszawa ma właśnie 55 tak. Co może zrobić też prezydent e, Poznania, prawda? Na tą porę rozumiem, że czekamy też na decyzję sądu administracyjnego. Tak. Jeśli chodzi o cel też jutrzejszego spotkania, to oczywiście też okaże, który z polityków tylko się lansuje wobec nagłośnionego tematu, a kto faktycznie dotrzyma tych obietnic, takich obiektów borykających się z podobnymi problemami w Polsce, jak i w ogóle w Europie, jest też dużo. Czy na ten temat też odbędą się jutro rozmowy? Jaki jest cel ogólnie? Do czego chcemy dojść? Czy też może dojść do tego, jak rozmawiać z mieszkańcami Przeźmierowa? Mamy zapowiedź wielu, z różnych stron o, o wielu rozwiązaniach, o takich, które będą dobre i dla toru, i dla, dla przeźmierowa, o takich, które pierwszy krok nam pomogą, czyli to są te, które mówiłem, że pierwszy krok i taki, który, który daje nam trochę, trochę oddechu, to jest to rozwiązanie problemu 50, a 50 decybeli na tych dwóch ulicach. <śmiech> Więc... To są takie kroki małe, które po powinniśmy robić, aczkolwiek my no, już też słyszymy od, od naszych tutaj kolegów, wiem, że dochodzą słuchy, że są e, stadiony żużlowe, które, te, które są za głośne, jakieś mniejsze stadiony piłkarskie, które też bywają głośne, to dla mnie jest zupełnie naturalne. To ten sport po prostu może tak mieć, jak na przykład w żużlu czy w piwce nożnej może być głośno, jeżeli za przyjdą nie tylko nie tylko sami zainteresowani sportowcy, ale też kibice, może być po prostu. po prostu głośno. Jeżeli ktoś mówi o takiej głośności, przypominam, że na to, że u nas wszystkie imprezy, które mogą być głośniejsze albo w jakiś sposób wpływać na, na to, że słychać że nas poza to, są to godziny 18.00 i to też nasz sezon trwa między myślę, kwietniem a październikiem maksymalnie. A może z ciekawości opowiem bardzo fajną historię z Europy, jak to jest na przykład, no to, że Silverstone, który też oczywiście jest za głośny, ale tam udało się wypracować taką pulę głośności na cały rok, gdzie oni jak nie jeżdżą zimą, to po prostu nie, tej głośności nie, w tym słowie nie zużywają, a w trakcie roku mają te limity, które mogą wykorzystać. I tutaj uwaga, z wyłączeniem, z wyłączeniem F1. F1 nie włącza się do tej puli, czyli szanują imprezę wysokiej rangi, gdzie jest to bardziej święto narodowe i mówią, że okej, okay, nasze znaczy święto narodowe może być głośno. Mówimy tutaj o Włochach, tak? Rozumiem. Nie, nie. Mówimy o Silverstone, czyli Ampia, A Włochy to jest inna historia. To jest inna kultura w ogóle mm. ścigania. Oni się cieszą, że mają imprezę mm. wyścigową. Oni tym żyją. Oni budują swoje biznesy całe na tym, że wokół toru dzieje się coś. To jest zupełnie inna kultura sportowa I nie mówią o mązie. Wystarczy spojrzeć na, Mizano, na przykład, który też jest takim torem gdzie miesiąc przed imprezą to jest święto narodowe w tej, w tej części, gdzie oni się y, czują dobrze z tymi, którzy przyjeżdżają potrenować, którzy chcą to zobaczyć. Są wtedy przemili. Znaczy nie mówię, że nie są mili bez tych imprez, ale to jest naprawdę przemiła kultura motorsportowa wokół. E, ja same plusy widzę czegoś takiego, jeżeli ktoś umie dopasować się do tego, co się dzieje wokół. Włochy są do tego super przykładem. Rozwiązania techniczne Silverstone bardzo fajne, polecam. Jakby ktoś chciał e, poszukać takich rozwiązań, a mówię o takich bardziej kulturowo-społecznych, gdzie no we Włoszech e, jest to zupełnie, zupełnie inne. No tak, to już jest inne podejście. U nas zostaje pozytywna nuta tego połączenia nad podziałami. To też jest coś. Majowe Mistrzostwa Polski tuż za rogiem, a w przyszłym roku 50-lecie Toru Poznań. Życzymy wszystkim kibicom i Państwu no świętowania. W Smp w tym roku obchodzi 70 lat. 70 lat, to też okrągła tak. rocznica. Także życzymy świętowania bez widma, niepewności nad głową. Naszym gościem był dyrektor wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski, Sebastian Urbaniak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zamiast obiecywanej walki o pasażera obserwujemy właśnie najgłośniejsze tąpnięcie na polskim rynku kolejowym ostatnich lat. Spółka RegioJet znika z naszych torów, zostawiając po sobie tysiące rozczarowanych klientów i widmo potężnych kar za niezrealizowane kursy z Wielkopolski. Uciekający z kraju czeski inwestor oskarża PKP Intercity o brudną grę i stosowanie nieuczciwych praktyk. Całej sprawie przyglądał się nasz reporter Mateusz Markiewicz. Miała być wielka rewolucja na polskich torach, obniżki cen i zdrowa konkurencja dla państwowego giganta. Zamiast tego mamy nagłą ewakuację, wzajemne oskarżenia i widmo wielomilionowych kar. Czeski przewoźnik RegioJet, znany z charakterystycznych żółtych pociągów, po zaledwie kilku miesiącach działania wycofuje się z polskich tras kolejowych. Ostatnie składy mają zjechać z naszych torów już na początku maja. Zacznijmy od naszego wielkopolskiego podwórka. Jak informuje Radio Poznań, czeska firma może słono zapłacić za swoje niedoczynki Otrzymano obietnice przypomnimy. W połowie grudnia RegioJet miał uruchomić 23 pociągi, w tym aż 12 na trasie z Poznania do Warszawy. Pociągi na tory jednak nie wyjechały. Czytamy w oświadczeniu prasowym spółki RegioJet. Pełne uruchomienie wszystkich planowanych połączeń od połowy grudnia nie zostało zrealizowane w pełnym zakresie między innymi z powodu niewystarczających zasobów kadrowych zewnętrznego dostawcy maszynistów. Pasażerowie dotknięci odwołanymi połączeniami zostali odpowiednio wcześniej poinformowani. Otrzymali pełny zwrot kosztów biletów oraz jako przeprosiny bonus w wysokości 100 zł. Sytuację następnie ustabilizowaliśmy własnymi działaniami, w tym poprzez rekrutację i przeszkolenie wystarczającej liczby własnych pracowników. Pełną realizację rozkładu jazdy udało się zapewnić od 1 marca 2026 roku. Choć firma obiecała rekompensaty, do Urzędu Transportu Kolejowego spłynęła lawina skarg od pasażerów, którzy musieli na szybko kupować nowe bilety i mieli problem ze zwrotem środków. Urząd Transportu Kolejowego nie ma wątpliwości. Przewoźnik naruszył prawa pasażerów Rzecznik UTK podkreśla wprost. Trudności organizacyjne nie są żadnym usprawiedliwieniem dla profesjonalnej firmy, a ciężar ryzyka biznesowego nie może spadać na podróżnych. Jeżeli decyzja urzędu się uprawomocni, na RegioJet może zostać nałożona gara, sięgająca nawet 2% ubiegłorocznych przychodów spółki. Dlaczego jednak Czesi w ogóle uciekają z Polski? Właściciel RegioJet nie przebiera w słowach i zrzuca winę na PKP Intercity. W dalszej rywalizacji konkurencyjnej mierzyliśmy się z ...szeregiem działań, które naszym zdaniem naruszają zasady uczciwej konkurencji. Dominujący, a de facto monopolistyczny podmiot ponosi odpowiedzialność za sprawiedliwe funkcjonowanie rynku i nie może utrudniać wejścia nowych uczestników. Na zdrowym rynku powinno działać co najmniej trzech konkurentów o zbliżonym udziale rynkowym. PKP Intercity za pośrednictwem swojej spółki matki PKP SA, która jest właścicielem budynków dworcowych, zakończyła kampanię marketingową RegioJet na dworcach oraz nie umożliwiła nam uruchomienia punktów sprzedaży na dworcach. Utrudniło to korzystanie z naszych usług szczególnie grupom wrażliwym, takim jak seniorzy, dzieci czy osoby z niepełnosprawnościami, które stanowią bardzo ważną grupę pasażerów transportu publicznego. Lista zarzutów jest długa. Blokowanie kampanii reklamowych, uniemożliwianie otwarcia punktów sprzedaży biletów na stacjach oraz rzekomo, cytując, drapieżna polityka cenowa, która miała na celu wykończenie nowej konkurencji. Kolejnym poważnym problemem jest blokowanie sprzedaży zajezdni warszawskiej dzielnicy Praga, którą RegioJet wygrał w aukcji spółki PKP Cargo 7 sierpnia 2025 r. Roku. Zakładaliśmy szybkie sfinalizowanie transakcji, ponieważ PKP Cargo zmaga się z poważnymi problemami ekonomicznymi z powodu spadku popytu. Zajezdnia ta miała stanowić nasze zaplecze techniczne od grudnia 2025 roku. Do dziś jednak nie została nam przekazana, a nawet zabroniono nam wynajęcia torów w hali. Dochodziło również do publicznych ataków ze strony prezesa PKP Intercity wobec kierownictwa PKP PLK z zarzutami o faworyzowanie RegioJet, mimo że PKP Intercity utrzymało taki sam zakres połączeń jak w poprzednim roku. RegioJet natomiast nie uzyskał wszystkich planowanych tras, a jego pociągi na odcinku Kraków-Warszawa miały dłuższy czas przyjazdu. W przeciwieństwie do PKP Intercity nie mamy także możliwości zatrzymywania się na stacji Katowice w przypadku połączeń Warszawa-Praga. PKP Intercity stanowczo odpiera te ataki. Trzeba podkreślić, że wycofanie się RegioJet z polskiego rynku, a konkretnie likwidacja połączeń krajowych to decyzja czysto biznesowa tego przewoźnika, za którą pełną odpowiedzialność ponosi jego zarząd. Próba obarczenia grupy PKP odpowiedzialnością za niepowodzenie na polskim rynku jest nieuczciwa wobec pasażerów i niezgodna z faktami. PKPSA działa w oparciu o transparentne procedury biznesowe i standardowe zapisy umowne, a zarzuty dotyczące blokowania współpracy wynikały z nieporozumień formalno-technicznych. Spółka jest otwarta na współpracę, co potwierdzają m.in. proces udostępniania powierzchni czy natychmiastowe wdrożenie danych o kursach po ich formalnym zgłoszeniu, a naszą bezpośrednią konkurencją jest transport drogowy i lotniczy. Mówi Michał Stilger z PKPSA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 ninego znów umacnia się monopol państwowego przewoźnika. Dla magazynu reporterów Radia Afera Mateusz Markiewicz. O sytuacji na polskich torach porozmawiam teraz z panem Adrianem Furgalskim, czyli z prezesem zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych Tor. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, Dobry. że się e, słyszymy. To może zaczniemy od e, najważniejszego, no ale prawdopodobnie najtrudniejszego pytania. Jakie właściwie mogą być powody wycofania się RegioJetu z polskich e, torów? No bo według e, RegioJetu jest to oczywiście nie w porządku gra, nie w porządku konkurowanie ze strony polskiego przewoźnika. E, no ale czy faktycznie, jak się przeanalizuje to, jak RegioJet działał u nas, to, to faktycznie wygląda na jedyny powód? No właśnie, jak działał albo jak nie zadziałał, bo firma się przygotowywała, zmy 10 lat. Za poprzedniego rządu wszystkie próby wejścia konkurencji były blokowane, a ja chcę przypomnieć, że odkąd się zmienił zarząd Intercity, ten, na który oczywiście Prezes RegioJet narzeka, przestał blokować jakiekolwiek wnioski, czy przez RegioJet, czy przez LeoExpress, czy także przez polskich przewoźników tutaj składane. I RegioJet dostał wszystko, co chciał, chociażby w ubiegłym roku też mamy podsumowanie 26 decyzji administracyjnych Urzędu Transportu Kolejowego o właśnie uruchomieniu takich komercyjnych połączeń. RegioJet... Wszyscy są winni dookoła. Dorabia się teraz ideologię, miesza się w to jakieś wojny polityczne. Szefre Giadgetu mówi, że Polska to piekło. Ale. W tym całym podsumowaniu jego krótkiej działalności, Bo tak jak mówię, z 10 lat się przygotowywał, po 4 miesiącach rezygnuje, no coś chyba nie tak. Ja mówiłem wtedy w wywiadach, że mi się tu nie klei, że ja nie widzę jakiegoś biznesplanu albo ten biznesplan był na jednej karcie spisany i to takie wejście na łapu capu. O jednej rzeczy pan prezes nie pamięta, że to RegioJet zgotował piekło pasażerom w grudniu. 225. Jak odwoł 23 połączenie, dwie trzecie połączeń zostało odwołanych. Kraków, Warszawa, 7 połączeń, Kraków, Gdynia, 4 połączenia, Warszawa, Poznań. W ogóle um, to nie zostało uruchomione, 12 połączeń dopiero od marca. Nie miał taboru, przede wszystkim nie miał maszynistów, nie miał kierowników um, pociągów. Nadal ich nie ma w dostatecznej um, liczbie. I to nie jest tak, że ktoś ich gdzieś schował za nie pozwolił im przyjść do pracy. No, dawał, też nie było żadnych lojalek. Ja nie słyszałem o jakichś lojalkach, że trzeba podpisywać było w Intercity, dlatego że pensje w Intercity i te proponowane przez RegioJet były takie same. Potem RegioJet, no ciekawe, jak to spłaci. Wpadł na taki pomysł, że jeżeli zostaniesz u nas maszynistą, będziesz pracował rok, to jeśli dobrze pamiętam, 100 tysięcy przez ten cały rok dostaniesz premii. Więc przede wszystkim to było nieprzygotowanie kadrowe, nieprzygotowanie, jeśli idzie o tabor, niewzięcie pod uwagę kosztów stałych, one są bardzo duże na kolei, no jeśli się wchodzi na najlepsze trasy, jaką jest chociażby Warszawa-Kraków jedzie się trzema wagonami albo czterema. One są puste w dużej mierze. Ciągnie te wagony bardzo droga lokomotywa, którą firma leasinguje. Koszty energii, koszty dostępu do torów, to to się nie ma prawa spiąć finansowo. I prawdopodobnie te koszty, straty dzienne mhm. były już tak duże, że centrala się przeraziła, że no, Słuchajcie, no musimy niestety to y, ograniczyć. Mm -hmm. Ja, y, bo oczywiście y, były tam te przyczyny, y, o których się mówiło, kasy, reklama y, i to oczywiście, że regiożyt powinien dostać. Lego Express ma kasę na zachodnim, ma na wschodnim y, reklamę, chociaż ja uważam, że no, trochę dziwne jest reklamowanie y, pociągu, żeby korzystać z kolei, jak już się jest na dworcu. Ja bym raczej... W związku chociażby nie wiem, z kolejną podwyżką opłat za autostradę A2 gdzieś postawił billboardy w pobliżu, że u nas można szybciej i taniej pojechać. Ale ja wtedy powiedziałem, 10% to jest ta polityka, to jest jakieś tam rzucanie kłód pod nogi, które w każdym kraju właściwie miało miejsce, a 90% to są błędy własne ani jednego błędu własnego na pożegnanie RegioJet nie był łaskaw przytoczyć. No te koszty, o których pan wspominał, które być może stawały się coraz trudniejsze do udźwignięcia, z tego co wiem jeszcze prawdopodobnie wzrosną, ponieważ za przytoczoną przez pana sytuację, kiedy kursy zostały odwołane w grudniu, no to z tego co wiem RegioJet będzie musiał wręcz zapłacić nawet karę. No musi zapłacić, zobaczymy jaką, bo na razie mamy pierwsze postępowanie, od którego się oczywiście można y, odwołać, to jest postępowanie przed Urzędem Transportu Kolejowego, który stwierdził naruszenie zbiorowych interesów pasażera, no, bo no, trudno było y, nie nazwać tego tak w tym postępowaniu, skoro tak jak powiedziałem, dwie trzecie połączeń nie doszło do y, y, y, skutku i y, y, tak jak mówię, no, żaden tam minister z psl bo... Tak jak mówię, dorabia się ideologię, że to PSL zatrzymał konkurencję. Żaden minister nie zatrzymał tych wagonów, nie zatrzymał pracowników. regioj bo ich po prostu nie było. No i co najgorsze, przecież firma wie, czy ma pracowników, czy nie. A dwa dni dopiero przed uruchomieniem rozkładu jazdy nowego w grudniu i nieuruchomieniem większości połączeń, firma dwa dni przed się przyznała, a wcześniej trzy dni, cztery, pięć, jak już powiedziała dalej sprzedawała bilety. Więc to na pewno nie jest fair względem pasażerów. Teraz drugie postępowanie, czy będzie nałożona kara finansowa i jaka, no to my zobaczymy, ale oczywiście nie jest wykluczone, bo na polskich przewoźników tutaj też były i na Intercity, i na koleje mazowieckie kary były nakładane, więc to nie jest tak znów, że administracja państwowa się uprze i czeski przewoźnik będzie pierwszym w historii, który dostanie karę. To oczywiście nie będzie 2% przychodów, jak mówi ustawa, tylko znacznie mniejsze kwoty, No, ale one też są potrzebne, żeby dyscyplinować. Mimo wszystko, mimo tego, co mówimy, że ze strony regionu nie było czy to uczciwe, czy może coś tutaj się nie klei w narracji, to rozczarowanie pasażerów jest, ponieważ faktycznie jeżeli się poszpera, czy to właśnie w opiniach, czy w internecie, czy się porozmawia, to mimo jakichś tam opinii być może negatywnych, to wiele osób chwaliło jednak zarówno usługę, no jak też sam fakt tego, że był wybór po prostu na przykład różnych cen biletów. Więc co w takim razie z tym pasażerem, co teraz na przykład, czego możemy się teraz spodziewać z kolei po PKP, skoro zniknął teoretycznie konkurent, to czy możemy się spodziewać podwyżki biletów, czy może zostaną na tym samym poziomie, na jakim są? Pamiętam jeszcze tak, gdybym ja miał pieniądze takie, że stać mnie na uruchomienie kolei, to na pewno nie uruchamiałbym połączeń kolejowych w grudniu, na taką skalę, bo jednak chociaż rosną nam przewozy, to zima jest takim gorszym okresem. Bo a co ważniejsze, nie uruchamiałbym na linii Warszawa-Kraków, kiedy ta linia jest modernizowana, jest przepustowość ograniczona. Tam przecież PKP PLK dała wszystko, co mogła dać firmie Regiowet i nawet kłóciła się z państwowym Intercity, bo kursy Intercity wycięto, a wstawiono właśnie te pociągi. Oczywiście e, to, co pasażer chciał i oczekuje od konkurencji, to jest przede wszystkim, i ja myślałem, że właśnie tak będzie, zagęszczenie połączeń, a nie, że jednego przewoźnika wykasujemy, wejdzie drugi. Tak rzeczywiście mieliśmy w grudniu na tym połączeniu Warszawa-Krak. To się potem zaczęło stabilizować i od marca, kiedy już weszła też oferta w pełni Warszawa-Poznań, to był czas na rozwijanie tej usługi. no, ale Ceny, które oczywiście, że się daje na początku bardzo konkurencyjne i niskie, one poszły w górę w marcu i no, nawet ta biznes klasa w firmie RegioJet była w okolicach jedynki Pendolino. Bardzo mocno te ceny poszły w górę, więc to już nie było tak atrakcyjne. Oczywiście no, tu też taka pretensja do Intercity, że obniżyło ceny biletów na tych trasach i w okolicach odjazdu RegioJet. No ale jak RegioJet tu wchodziło, to mówiło, dzięki nam, tam gdzie weszliśmy na rynki, spadły ceny. No i one rzeczywiście spadły i oprócz takiej m, zwiększenia oferty, m, zwłaszcza że linia Warszawa-Kraków, 2 miliony przynajmniej podróżnych m, rocznie, to jest taka linia samograj. No tak samo LeoEkspress tam wchodzi, bo wie, że tam tych pasażerów złowi i łowi, bo, bo znów to konkurencji Leo Express ona może wchodzi mniejszą łyżeczką, sobie ten rynek bierze, ale jest bardziej przygotowana. Teraz ogłosiła, że jest, ma tylu pasażerów, że będzie podwójne składy zestawiać. W czerwcu uruchamia kolejne połączenia, więc oczywiście na tej, na tej relacji konkurencja jest. Od czerwca będzie połączenie tam południowe od Przemyśla przez Katowice, Pragę do Frankfurtu nad Benem, więc tam też ruchy cenowe Intercity będą. Znaczy w skali kraju na pewno podwyżki, ja nie słyszałem, żeby ktoś przewidywał w Intercity, natomiast oczywiście tych ofert będzie mniej, no bo skoro zmniejsza się liczba połączeń, z którymi konkurujemy jako intercity, no to ta dynamika zmian cen będzie dostosowana w mniejszej liczbie przypadków do tych kursów, które zostały, czyli to jest właśnie loex. RegioJet się wycofuje. Jednocześnie Unia Europejska od lat no, nastaje na liberalizację tych um, po prostu usługi, usług kolejowych w państwach członkowskich, więc możemy zakładać, że przynajmniej ja tak na logikę rozumuję, że w najbliższych latach być może pojawi się jakiś kolejny przewoźnik, który będzie chciał spróbować tutaj swoich sił. Tak, ja bardzo chcę, żeby ta konkurencja była, tylko żeby to było poukładane, nie amerykanka, nie? Taka wojna podjazdowa pociągami, jak kiedyś tam busy podjeżdżały pod autobusy państwowe i wykasowywały te PKS-y, no bo kolej to jest droga zabawka, więc jednak to musi działać w sposób uporządkowany. I jak powiedziałem w ubiegłym roku, wszystkie te podmioty, bo to i zagraniczne, i polskie, które chciały uruchomić, Połączenia komercyjne dostały na to zgodę, nikt niczego nie blokował. To są tak, że no, chociażby koleje wielkopolskie chcą uruchomić połączenie e, nad morze. Koleje mazowieckie po sukcesie swojego połączenia nad morze chcą uruchomić połączenie do Zakopanego, no to będą komercyjne połączenia, więc oni też będą sezonowo, bo sezonowo, ale wtedy też są żniwa dla Intercity konkurować z tą firmą. Mamy czeskiego przewoźnika Gepard Express, który chce organizować, ale bardziej międzynarodowe przez polskie połączenia. Mamy Train, który mówi, że będzie chciał uruchomić połączenia z Warszawy do Berlina. Pewnie bardziej mu w tej chwili przeszkadza to, no nieustające modernizowanie z opóźnieniem trasy po stronie niemieckiej. Więc najbardziej trzeba by pewnie liczyć na Leo ekspres, który tutaj mówimy, nigdzie nie wychodzimy, będziemy się rozwijać. Natomiast no to nie jest tak, że nagle nie wiem, połowa rynku stanie się rynkiem obsługiwanym przez konkurencję. To się będzie działo powoli. Tutaj Regio Express mówi, będziemy prawdopodobnie działać coś w Brukseli, żeby poskarżyć na polski rząd. Oczywiście były no, nigdzie właściwie, gdzie konkurencja wchodziła, to kwiatów nie sypano przed pociągami. Nawet ta ojczyzna RegioJet, czyli Czechy, w 2024 była kara nałożona przez Komisję Europejską na czeskie. Narodowe Koleje i Austriackie, że porozumiały się co do takiej zmowy, żeby nie sprzedawać austriackich używanych wagonów właśnie dla Regiojet i w ten sposób blokować jego rozwój. Była blokada przy ruchu graniczym, przekraczaniu granic. W ubiegłym roku koleje czeskie dostały za ceny dumpingowe też kary od Komisji Europejskiej. Więc tak, Komisja jest za, widzi, że ta konkurencja, która pewnie największa jest, Włochy, Hiszpania też się przenosi na koleje dużych prędkości, właśnie te ta Czechy, ta Czechy, Wielka Brytania czy Szwecja że tam trzeba walczyć, kiedy te problemy są rzeczywiste, a nie wydumane, na rzecz tego, żeby ta konkurencja zaistniała, bo mamy świetną konkurencję w przewozach drogowych, mamy konkurencję olbrzymią w przewozach lotniczych. To sprawiło przecież, że więcej z nas może latać samolotem, bo nas stać. To do samolotu nie trzeba wpadć się do Warszawy, bo są lotniska regionalne. Więc to też powinno wejść na rynek kolejowy. Tylko tak jak mówię, trzeba być przygotowane. W tej całej opinii, ja się tak, kasę chcieli mieć na centralnym, powinni mieć kasę na centralnym. Chociaż, no przepraszam, to jest śmieszne, jak ktoś powie, że nie ma kasy na centralnym, dlatego biznes zwija. W sytuacji, kiedy taki przewoźnik jak ERG, czyli dalekobieżny, czyli porównujemy go do Intercity. Z kasy są passe, Intercity dzisiaj tylko 15% to są kasy, reszta to są aplikacja, strona, aplikacje strona internetowa. Chcieli mieć reklamę na dworcu? Proszę bardzo, tak, niech mają, To ja też mówię, wyjdźmy z tej bańki, że reklamujemy kolej na dworcach. Ale no reklamujmy tam, gdzie są kierowcy. Po zaplecze... Najpierw ja bym jednak miał w biznes w planie, że będę miał jakieś zaplecze nawet tymczasowo od przewoźników prywatnych, nie państwowych. Może dobrze, że nie kupili tego za 55 milionów tutaj od PKP Cargo, bo to nie wiem, czy teraz by w ogóle zapłacili, ale to jest olbrzymie zaplecze, niepotrzebne tak duże na początek tej działalności. I dawali od razu tam dwa razy więcej niż deweloperzy, którzy się zabijają o grunty w Warszawie, więc tu znów chyba przestrzelili z ceną. Ale to, co mówiono, PSL jest przeciwko i zablokował, a minister Malepszak był za. Kto zna wiceministra świetnego do spraw kolei wie, że tego się nie da przymusić do tego, żeby powiedział jakieś brednie lub kłamstwa. Ja mam przed sobą tutaj wywiad w rynku kolejowym 12 kwietnia. Minister Malepszak właśnie o nie był przygotowany, nie wykorzystał szansy. I tutaj przede wszystkim decydują braki taborowe, kadrowe, brak rentowności, a nie działania państwowej konkurencji. Mówię, one też były, ale w moim przekonaniu absolutnie nie powinny doprowadzić, jeżeli ktoś jest przygotowany, musi być nastawiony na dłuższy marsz do tego, żeby nagle zwinąć cały biznes po czterech miesiącach. zwłaszcza wtedy, jak ta oferta w końcu jest w pełni pokazana, ma szansę się ustabilizować, no, zwiększyć, bo naprawdę te pociągi jeździły puc, już pomijając, że te trzy, cztery wagony, gdzie powinno być 10, bo to są trasy naprawdę jedne z najlepszych, najlepiej obłożonych. Nam gwałtownie cały czas, każdym miesiącem bywa pasażerów, więc to znów tak, jak w Takim każdym razie... kraju europejskim podzielilibyśmy się tym tortem kolej państwowa i prywatna bo dzisiaj jest problem, że pasażerowie nie mogą się dostać do pociągu, To w takim razie będziemy składu. się przyglądali temu, jak będzie sobie I radził Regie. Trzymajmy za konkurencję, <grydżak> no, ale właśnie. na takich normalnych, <grydżak> niewariackich papierach realizowano w naszym kraju. Moim gościem był pan Adrian Furgalski, prezes zarządu zespołu